Klasyk i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co mroczne, z i tajemnicz, znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Jest sobota 2 maja 2015 roku. Słuchacie właśnie 27. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie dyktafonu wita się z Wami Szymas. Szymas i tylko Szymas, przynajmniej fizycznie, ale duchowe ze mną także kilka innych osób. Ale o tym za chwilę. Dzisiejszy nawiedzony podcast chciałbym poświęcić omówieniu w pewnym sensie zrecenzowaniu ostatniej edycji, a więc piętnastej edycji Pyrkonu, czyli festiwalu fantastyki, który odbywa się raz do roku w Poznaniu. Pyrkon to największa tego typu impreza w Polsce. Uczestniczyłem w niej zarówno jako no zwyczajny uczestnik, jak i jako twórca programu w ubiegłym tygodniu. To była dla mnie już trzecia edycja tego konwentu, i właśnie uznałem, że warto by o niej troszkę pomówić także w nawiedzonym podcaście, ale o, nim o samym Pyrkonie jeszcze słówko o Renezie tego nagrania. Ogólnie chciałem nagrać coś o Pyrkonie. Myślałem o takiej relacji na żywo, coś takiego zrobiłem rok temu dla kombinatu i myślałem, by w tym roku zrobić coś podobnego, ale potem uznałem, że skoro jadę na Pyrkon jako twórca programu, jeszcze będę współpracował tam na miejscu z Agą, z Carpe z Mando Jerrym, Bedwolf też pojechał ze swoimi punktami programu i ogólnie trochę tego horroru tam było, to uznałem, że warto by to jakoś wcisnąć w nawiedzony podcast. Przy czym nadal myślałem o relacji na żywo. Zrobiłem coś takiego, tak jak mówiłem, rok temu dla kombinatu. Witam Was kochani bardzo serdecznie w swego rodzaju podcastowym eksperymencie. Pierwszy raz mam zamiar nagrać coś w rodzaju relacji na żywo, a chodzi o relacje z Pyrkonu. Z Pyrkonu 2014. Tutaj słyszeliście fragment tego nagrania sprzed roku. Ja oczywiście podlinkuję w podcaście. Wtedy nagrywałem na żywo, przy czym byłem ultra zmęczony, co też słychać w tym podcaście. Nagrywałem w różnych warunkach. Wyszło może nie jakoś super merytorycznie i nie jakoś super jakościowo, ale z drugiej strony całkiem naturalnie i no to było coś nowego też dla mnie, takie właśnie nagrywanie na żywo. W tym roku myślałem, by to powtórzyć. Ale po pierwsze taka relacja jest strasznie no nawet nie tyle subiektywna, co dość jednak prywatna, osobista. To taki trochę bardziej pamiętnik w formie audio, powiedzmy. I poza tym w tym roku jakoś, nie wiem, jakoś nie miałem parcia na takie nagrywanie na żywo. Znaczy psychicznie może i miałem, ale jak już dochodziło do tego, że miałem dyktafon w dłoni, to tak stwierdziłem, stwierdzałem, nie, w sumie to może później zaczęło się, gdy się spakowałem w nocy, już w piątek w dniu rozpoczęcia pykonu. oczywiście mówiłem sobie skończysz wszystko wcześniej i potem w czwartek położysz się wcześniej spać żeby się porządnie wyspać, mieć siłę na piątek lipa, i tak zagrałem całą noc tradycyjnie już zresztą no i tak mówię, no właśnie no i co, no i sięgnę pod dyktafon i powiem wam siema, jestem zmęczony ale zaraz Pyrkon będzie fajnie. Mówię, dobra, to już nagram coś w pociągu, ale w pociągu znowu tak mówię, kurde, no no i co wam powiem, no jestem w pociągu, jedziemy na Pyrkon, będzie fajnie. Poza tym wokoło było sporo osób już, znaczy już, no, i byłem w pociągu, tak, w dodatku jadącym na Pyrkon, więc wiadomo, tłum ludzi. Ja z natury jestem osobą dość nieśmiałą. Nie wiem, czy to było widać na Pyrkonie, czy to słychać w podcastach, ale nie, na serio, ja z natury jestem potwornie nieśmiały. I wprawdzie teraz sobie z tym jakoś radzę i z taką tremą przed wystąpieniami i ogólnie stresem przed wypowiedziami publicznymi. Ale kiedyś to była tragedia. Zresztą moje pierwsze podcasty jak nagrywałem, to gdy włączałem dyktafon to mi się dłoń trzęsła. Ale dobra, dosyć o mnie. W każdym razie uznałem, że no jednak może później nagram coś na żywo, już na miejscu, ale na miejscu znowu nie było czasu, bo wiadomo, ledwie się akredytacja Ledwie akredytacja była za nami, no to zostawiliśmy rzeczy w sleeproomie, poszliśmy na targi, mówię w liczbie mnogiej, bo pojechałem z Bedwolfem z Łodzi. Poszliśmy na targi, zrobiliśmy zakupy w pyrkonowym sklepiku, już pierwsze książki dorwałem, potem poszliśmy kupić sobie trochę prowiantów w supermarkecie, wróciliśmy, spotkałem się z Jagem w sprawie prelekcji, potem już była prelekcja, panele, bla, bla, bla, a potem już wracałem do Łodzi i w końcu niczego tam nie nagrałem. Ale uznałem, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i że nagram podcast już na spokojnie z dystansu w Łodzi w domu i po pierwsze nie nagram relacji takiego sprawozdanka, a bardziej postaram się zrecenzować konwent, a po drugie poproszę o pomoc inne osoby. Dlaczego? Z tego prostego względu, że to jest tak ogromna impreza, że tego nie da się opisać właśnie tak z punktu widzenia jednej osoby. To Znaczy da się, ale to nie do końca ma sens. Mando o tym wspominał i pisał w poprzednich latach wielokrotnie, że dla jednej osoby ten program jest naprawdę zbyt bogaty. Jedna osoba może zobaczyć jakiś tam mały procent tego programu, więc recenzowanie jednego procenta programu nie ma sensu. Zgłosiłem się więc do innych osób. Myślałem o zaangażowaniu tych osób wersji audio, ale to było niewykonalne i skomplikowane i w ogóle bo zrobić dyskusję, nie wiem, w 3, 4, 5, 6 osób tak na szybko w formie audio no to jest trudne po prostu, do tego wyszłaby nam pewnie kilkugodzinna rozmowa i nie wiem kto by to potem zmontował więc odpuściłem sobie. Prośba o wstawki no też trochę nie miała sensu, bo było mało czasu a wiadomo, nie każdy miał nagle zapewne chwilę, by sobie chwycić dyktafon, zrobić jakieś notatki, opracować to i coś nagrać. Poza tym też gdybym narzucił ludziom formę w stylu odpowiedz mi na trzy pytania, to potem część osób by się powtarzała, gdybym tak wrzucił takich kilka wstawek pod żon, no to to by się zrobiło mdłe, gdybym znowu zrobił formę otwartą, to nie wiem, jakbym to potem połączył w całość. I ostatecznie wpadłem na taki nowy pomysł. Uznałem, że poproszę o pomoc w formie pisemnej tak pisemnej, wysłałem do sześciu osób ankietki. Takie krótkie ankietki, z których ma wynikać, czy dana osoba jest ogólnie zadowolona z udziału w Pyrkonie, jak ocenia część horrorową Pyrkonu, w końcu tu nawiedzony podcast interesuje nas groza, i też jakie są wady i zalety tego konkretnego eventu w oczach no, tej osoby, do której ankieta została wysłana. I poprosiłem o pomoc sześć osób. Agnieszkę z Karpenoktem, Elin Jerego Mando Bedwulfa. Tę piątkę znacie. I jeszcze jednego nowego, na razie tylko mentalnie, duchowo gościa w nawiedzonym potrafi, Filipa. Filipa z bloga Anti-Expert Horror Block. Filipa, którego głos możecie już znać, bo nagrywał kilka duetów z Jerem. Ostatnio też można go było usłyszeć w Radio gdzie wraz z Mando opowiadał o Kujo, Stevena Kinga. Zresztą do bloga Jerego i tych podcastów też podam wam linki w poście. W każdym razie poprosiłem te 6 osób o pomoc. Pięć z nich wypełniło ankietę, Mando nie dał rady, bo też teraz wyjechał na Kingową Majówkę. Trudno najwyżej Mando się wypowie w komentarzu ale cała reszta odpisała i teraz co ja z tym zrobiłem? Nie będę wam tego czytał oczywiście po kolei, bo to też by było bez sensu. Ja to wszystko skompresowałem, powiedzmy, skondensowałem. Zebrałem wszystkie odpowiedzi, podzieliłem je na kategorie. Wiele osób wspominało o tej samej rzeczy innymi słowami. Ja to wszystko zebrałem w kupę za przeproszenie. I teraz wam to zaprezentuję. Nie będę mówił, kto dokładnie co pisał, tylko tak przemówimy powiedzmy w miarę, jednym w miarę spójnym głosem. I mam nadzieję, że w ten sposób będziecie mogli dowiedzieć się, czym dla nas jest Pyrkon, jak go oceniam, co nam się podoba, co nam się nie podoba. I jeżeli jeszcze nie byliście nigdy na takiej imprezie, to może właśnie w ten sposób Was zachęcimy, bo już mogę powiedzieć, że raczej nie zniechęcimy. No i co? Myślę, że możemy zaczynać. Witam wszystkich. Pierwsze pytanie w ankiecie było dość ogólne. I chodziło o to, by powiedzieć po prostu, czy jesteś zadowolona, zadowolony z udziału w Pyrkonie? I tutaj, proszę Państwa, 6 na 6 odpowiedzi twierdzących, tak, wszyscy jesteśmy zadowoleni z udziału w Pyrkonie. Drugie pytanie, co Ci się podobało, co pozytywnie się zaskoczyło i tak dalej. Ogólnie chodziło o zalety Pyrkonu, o jego mocne strony. I teraz tutaj praktycznie wszyscy, tak wszyscy Pozytywnie oceniamy organizację tej imprezy. Trzeba zaznaczyć, że to jest przeogromna impreza. Ja już nawet nie wiem, czy można o tym mówić jako o konwencie. Może ta nazwa Festiwal Fantastyki jest lepsza, bo to, nie wiem, gdy słyszę konwent, to myślę o imprezie dla nerdów i geeków w jakiejś szkole, wynajętej właśnie na potrzeby konwentu, a tutaj mamy festiwal na międzynarodowych targach poznańskich na ogromnej przestrzeni i festiwal w tym roku odwiedzony przez, ja wiem, chyba 30 kilka tysięcy osób, no naprawdę ogromną rzeszę ludzi i to jest wielkie przedsięwzięcie i my naprawdę doceniamy organizację w tym między innymi bardzo dobre wykorzystanie tych ogromnych przestrzeni Wiecie, że panele są w tej większej sali? Wiemy, wiemy Ja w niej byłem, zaraz, zaraz, zaraz nogi, się mi, nogi mi się ugięły ale on Ci zaraz powie lepsze Wielka hala wystawców, większy niż rok temu sleep room. coraz bardziej pojemne sale na prelekcje i panele, wielka scena główna, duży pawilon gastronomiczny z jedzeniem i piwem. Naprawdę bardzo dobrze to wykorzystano. Nie było widać jakichś szczególnie dużych tłumów, nie było ścisku, tłoku na korytarzach poszczególnych budynków. Kolejki naprawdę sprawnie funkcjonowały. Kasy też były bardzo dobrze zorganizowane. Ogólnie oceniamy to wszystko bardzo, bardzo na plus. Do tego dochodzi też, w tym samym punkcie myślę, można to ująć dobry kontakt z obsługą konwentu. Gdy coś nie grało, gdy coś było nie w porządku, czy gdy coś było niejasne, można było zawsze dopytać, doinformować się i Jakoś dojść do prawdy, wyjaśnić coś, naprawić coś, etc. Oczywiście nie obyło się bez jakichś tam malutkich wpadek różnego rodzaju, ale no one nie miały większego wpływu na ocenę całości. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że przykładowo pierwszego dnia wkurzyło mnie to, że musiałem stać w przeogromnie długiej kolejce. Takiej kolejce na, ja wiem, kilkaset metrów, nie wiem, może 400-500 metrów i to nie kolejce, w której ludzie stoją gęsiego, tylko grupkami, takcy zbici, nie wiem, po 4-5-6 osób w rzędzie. Wyobraźcie sobie rząd, powiedzmy taką kolejkę, no powiedzmy 400 metrów po 5 osób w rzędzie, tak? No ogromny tłum ludzi. Gdy miałem w tym stać, to się załamałem, a najzabawniejsze było to, że to była kolejka dla osób, którzy dla osób, które są twórcami programu lub też zamówiły akredytację, zakupiły ją w przedsprzedaży. Cała reszta, czyli osoby, które po prostu przyszły sobie od tak w dniu rozpoczęcia festiwalu i chciały zakupić wejściówkę, nie musiała stać w kolejce, bo tych osób było dużo mniej. I jeszcze tutaj organizatorzy palnęli w upoty raczej znaczy organizatorzy. Ktoś z obsługi rzucił tekst, że nie spodziewaliśmy się, że będzie was aż tyle osób. No to był za przegłoszeniem idiotyzm. Organizatorzy doskonale wiedzieli, ile akredytacji się sprzedało przez sprzedaży i też wiedzieli, ile osób tworzy program, więc można było przewidzieć, że większość tych osób pojawi się w piątek i troszkę lepiej to rozplanować, ale też nie było źle tak naprawdę, bo ta kolejka poruszała się strasznie szybko, więc no ten początkowy niesmak szybko zniknął i szybko o tym zapomniałem też pojawiały się takie małe problemy, jak na przykład Bad Wolf miał jedną prelekcję na liście rezerwowych, to znaczy zadzwoniono do niego w pewnym momencie, że wypadł inny punkt programu i spytano się, czy nie może poprowadzić tego swojego z listy rezerwowych, on się zgodził i tam na miejscu no nie było nikogo właśnie z obsługi grzdacz nie wiedział nic o zmianie na drzwiach nie było informacji o tym, że doszło do zmiany w programie tam w jednym miejscu na innej prelekcji był problem z komputerem, no ale to wszystko było w miarę szybko załatwiane, nawet jak właśnie tutaj nie było tej informacji, no to trudno, po prostu część osób nie zainteresowana nowym punktem programu wyszła, reszta została. Nie było jakiegoś większego kwasu. Ogólnie organizacja jeszcze jak na tak wielką imprezę naprawdę była super. Punkt drugi, zalet, różnorodność programowa i jakość większości punktów programu i tutaj ktoś wymienił, wyszczególnił panele dyskusyjne. Rzeczywiście program był przebogaty, przebogaty, ultrabogaty. Jerry się śmiał na pyrkonie, że bardzo często używam słów ultra i randomowy. No to program był ultrabogaty. Ilość wystawców i wystaw towarzyszących, na przykład związanych z grą Otrączyk, Wojnami, była naprawdę duża. Do tego bardzo fajne wioski, fantastyczne wioski post-apo. Ogólnie każdy znajdzie coś dla siebie. Program jest no niesamowicie wielki, zróżnicowany, bogaty. No i to tyle w tym temacie. kolejne plusik, świetna atmosfera. I co się z tym wiąże? Też możliwość spotkania się z ludźmi o tych samych zainteresowaniach, czy też po prostu ze znajomymi z całej Polski. I ja z tym punktem mam mały problem, bo rzeczywiście atmosfera na Pyrkonie jest niesamowita. Ludzie są uśmiechnięci, zadowoleni, śmieją się, żartują, wiecie, chodzą z tymi karteczkami, darmowe uściski, robią sobie ze sobą zdjęcia, czy to z cosplayowcami, czy tak po prostu organizują też jakieś śpiewy, zabawy, tańce. Świetna sprawa, ale z drugiej strony, nie wiem, ja mam jednak z tym trochę problem, że ta impreza jest tak duża bo to jednak nie jest to samo, co na konwencie mniejszym, w jakiejś szkole. Przykładowo mam porównanie z kapitularzem, z łódzkim konwentem, który zresztą jest poświęcony w dużej mierze grozie. Odbywa się w szkole, wprawdzie cał, w całkiem duże i no tam też przewija się sporo osób, ale no tam się przewija kilkaset osób. Tutaj przewija się kilkadziesiąt tysięcy osób. To jest różnica. I tam jednak... By się w takiej szkole festiwalowej się te same twarze kilkanaście razy dziennie. Na takim konwencie możecie nie zauważyć swoich znajomych, którzy tam są przez te trzy dni. Jednak mam cię do czynienia z taką anonimowością, przynajmniej ja to tak odczuwam. Na pyrkonie czuję się bardziej anonimowo, widzę tłum ludzi, nie grono nerdów, gików, ludzi z pasją, a tłum ludzi, i jakoś trudniej jest mi na przykład zagadać, zawrzeć znajomość i tak dalej. W takiej szkole konwentowej na kapitularzu często właśnie się zagaduje do tych ludzi. Zresztą tak samo, nie wiem, wielki Slibrum, tak? Jeżeli w Slibrumie macie kilka tysięcy osób, czy nie wiem, no tam na pewno jest co najmniej kilka tysięcy osób, no to no ciężko jest nawiązać kontakt z tymi ludźmi jednak, ciężej przynajmniej dla mnie, niż w takiej sali lekcyjnej przeznaczonej na mini Slibrum, w szkole konwentowej, tak? Tam chcąc, nie chcąc, jakoś się rozmawia z tymi ludźmi. Jakoś tak spontanicznie to wychodzi. Łatwiej jest nawiązać znajomości, wymienić się, nie wiem, mailami, Facebookiem, telefonem, etc. Na takim dużym festiwalu mnie to przychodzi dużo trudniej. Ale no to też może być moje prywatne odczucie. I co do spotkań z ludźmi? No to jest wielka zaleta. Przy czym tutaj to jednak, tak jak mówię, raczej spotkania ze znajomymi. Przynajmniej w moim przypadku i no spotkałem się na chwilę z Elin pogadaliśmy sobie gdzieś tam na korytarzu przez chwilkę, potem chwilkę też przed panelem, na który się spotkaliśmy z Jerem, Mando, Bedwolfem i Filipem, spotkałem się też na piwo no to tam wypiliśmy dwa piwa, posiedzieliśmy godzinę, półtora i pogadaliśmy z Agnieszką po naszych panelach chwilę pogadaliśmy, ale to właśnie tak raczej wszystko było w biegu, bo ta impreza jest tak wielka, że no na nic nie ma czasu, takie mam wrażenie. Drugiego dnia, ja w ogóle nie wiem, co robiłem w sobotę. W sensie, znaczy, wiem, co robiłem, ale nie wiem, jakim cudem tyle czasu na to wszystko zeszło. Ledwie dzień się rozpoczął, już się skończył, a mam wrażenie, że nie zrobiłem jednej dziesiątej tego, co chciałem zrobić. No ale niestety, takie są roki takich imprez. Kolejna zaletka... Punkt czwarty, ilość horrorowych punktów programu. To nie ma być powieść, po której, nie wiem, my płaczemy, boże, biedne dziecko, trzeba coś zrobić z edukacją seksualną w kraju, czy z rodzicami, trzeba zmienić jakieś przepisy wychowywania dzieci. Nie, o to chodzi, że w pewnym momencie my mamy się zacząć bać. W tym bardzo bogatym programie znalazło się może nie jakoś bardzo dużo, ale jednak też nie mało punktów dla osób zafascynowanych grozą, taką czy inną. I nie ma co ukrywać, tutaj my, to znaczy właśnie Carpe Noctem, Jerry Stales, Radio SK, Necropolitan i też Bedwolf, przyczyniliśmy się do tego całkiem mocno, bo zorganizowaliśmy aż 7 godzin programu. No to nie jest mało, ale tak czy siak poza tym też było troszkę innych, mniej lub bardziej ciekawych punktów, ale do tego jeszcze wrócimy później. Kolejna zaleta, cosplay. cosplayerzy się popisali, była masa różnego rodzaju ładnych, ciekawych, interesujących kostiumów I tutaj chciałbym wyróżnić Ligę Sprawiedliwości Liga Sprawiedliwości to jest taka grupa cosplayerów, którzy nie tylko się przebiegają Oni akurat gustują głównie w postaciach z Magwella i DC ale nie tylko się przebierają, by się pokazać właśnie na jakiś imprezie, ale też pracują jako wolontariusze z dziećmi. Chodzą po szpitalach i organizują takie małe eventy dla dzieciaków. I no to jest świetna sprawa, naprawdę wielki szacun i respekt dla tych ludzi, że no robią z tego taki podwójny użytek. Tak nie tylko pojadą na jakiś konwent porobić sobie zdjęcia z ludźmi, pokazać się w ten sposób, czy coś, ale też właśnie robią coś dla innych. I to charytatywnie, naprawdę szacun. I w tym roku widziałem, że jedna osoba z Ligi Sprawiedliwości pokazała się w kostiumie, w cosplayu Hulkbustera. I wiadomo, to są takie kostiumy domowej roboty. Tam niektóre rzeczy były uproszczone, to nie, ale to jest właśnie też dobre. To nie jest kupione, czy wykonane zamówienie, tylko oni to samo dzielnie zrobili. I naprawdę ten Hulkbuster był genialny. Jak ja to zobaczyłem, to mi sz szczena opadła Po prostu było takie Wow, mega Że im się chciało I, No I Efekt końcowy jest niesamowity I wyobraźcie sobie Właśnie, że macie chore dziecko W szpitalu tego dziecka przychodzi Koleś w stroju Hulkbustera Takim naprawdę odpicowanym super no, a, aż nawet teraz właśnie, gdy to nagrywam, łezka mi się wokół kręci, bo to dla takiego dziecka musi być naprawdę niesamowite przeżycie, dlatego Ligo Sprawiedliwości, szacun, respekt, trzymam kciuki, by jak najlepiej Wam się wiodło, no super. I co do zalet dalej, bonusy dla osób, które dokonały przedpłaty. Otóż każdy, kto dokonał przedpłaty lub też jakoś tam współtworzył ten konwent, dostał informator za darmo, bo dla wszystkich innych on był płatny. Tam nie wiem, chyba 5-6 złotych kosztował. Ale to jest taki wielki informator. On ma ponad 100 stron i to jest taka książeczka formatu A4 albo nawet troszkę większa. I dodatkowo jeszcze do tych priorderów akredytacji były dodawane kostki i komiksy przypadkowy, losowy komiks ha, nie powiedziemy randomowy z uniwersum Star Wars i kostkę od Q Workshop z motywem pykonowym. fajna sprawa jedno i drugie do mnie akurat kostki bardziej przemawiają niż komiksy z inne osoby cieszyły się bardziej z komiksów no tak czy siak fajna sprawa i teraz przejdźmy do tych rzeczy, które nam się nie do końca podobały, do tych rzeczy, które nas wkurzały, no ogólnie do wad. To absolutne zło przychodzi na świat. W tej kategorii niekwestionowanym zwycięzcą jest system rezerwacji. Tak, o co chodzi? W tym roku część prelekcji odbywała się w salach rejestrowana 1 i rejestrowana 2. Każda z tych sal ma 300 miejsc, i 200 z nich można było sobie zarezerwować, a pozostałe 100 miało być ogólno dostępnych. Rezerwacji czy też rejestracji można było dokonać przez specjalny system rezerwacji czy też rejestracji obecny na stronie Pyrkonu. Ogólnie każdy kto wykupił wejściówkę w przedsprzedaży albo też właśnie był na przykład twórcą programu, dostawał dwa wirtualne żetony, które mógł wykorzystać by zaklepać sobie dwa miejsca na prelekcjach, które odbywały się właśnie w tych dwóch specjalnie wyznaczonych do tego salach. I właśnie jeden rzeczą to jedno miejsce, można było sobie wybrać dwie prelekcje i na ka w każdej z nich, w ramach każdej z nich zająć sobie jedno miejsce. Cóż, sama idea może i ciekawa, ale budzi jednak skrajne emocje z wielu różnych względów, między innymi dlatego, że taki system rezerwacji dzieli ludzi na lepszych i gorszych troszkę, czyli. Kupiłeś sobie wejściówkę w przedsprzedaży. Nie tylko masz różnego rodzaju bonusy, czy tam jakąś zniżkę na to wejście, ale też dodatkowo masz większą szansę na dostanie się na konkretną prelekcję. I do tego masz szansę na dostanie się na dwie takie prelekcje. A może interesuje Cię więcej z tych konkretnych. No i no wiecie, ludzie już poczuli pewien niesmak po samym ogłoszeniu tej idei. Do tego... No te prelekcje w tych salach, nie wiem kto je wybierał na podstawie jakich kryteriów, ale no, nie widać w tym jakiegoś większego sensu. tak. Troszkę jakby te prelekcje były losowo przydzielane do tych sal, ale nieważne. Do tego dochodzi dodatkowa biurokracja, przymus kontroli, tak, sprawdzania rezerwacji przy drzwiach wejściowych do tych sal, Osoby zarejestrowane muszą przyjść na prelekcję ponad 10 minut przed jej rozpoczęciem, bo taki był wymóg tej rejestracji, że trzeba przyjść ponad 10 minut przed rozpoczęciem punktu programu, jeszcze zaprezentować swój specjalny kod wygenerowany przez system rejestracji i powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś ma dwie prelekcje pod rząd, no to musi z tej pierwszej wyjść wcześniej, bo inaczej nie zdąży skorzystać z tej swojej rejestracji i to mu przepadnie, tak? Więc no to też budzi pewne kontrowersje i teraz powiedzmy sobie jak było w tym roku no było źle po pierwsze pojawiły się problemy natury technicznej system rezerwacji zepsuł się praktycznie zaraz po jego pierwszym aktywowaniu totalnie się zawiesił w końcu start rejestracji przeniesiono 24 godziny za drugim razem system zadziałał poprawnie, ale ludzie przynajmniej na początku niezbyt chętnie z niego korzystali jak było potem nie wiem Eli mi mówiła, że miejsca na większość tych punktów były zajęte, gdy potem to sprawdzała. Ktoś mi mówił, że na niektóre punkty jeszcze tych miejsc było sporo. Ja już potem nie wchodziłem. Ogólnie ja nie miałem dostępu do moich żetonów. Coś się tam popsuło w systemie, miałem dwa konta, nie wiadomo skąd to drugie. Do tego ja też nie załapałem, że po zarejestrowaniu się na moje konto Muszę podać moje dane, zaakceptować je tam jakoś, zatwierdzić i potem jeszcze raz się zarejestrować w ramach tego mojego konta na aktualną edycję Perikonu. I potem jeszcze coś tam nie zaskoczyło. W każdym razie kilka dni trwało wyjaśnianie problemu. Oczywiście obsługa Perikonu była uprzejma, pomocna i tak dalej, ale szczerze mówiąc, już dostałem te żetony, to już miałem dość tej zabawy i olałem sprawę. Stwierdziłem, że mam to gdzieś, zwłaszcza, że po wejściu w zakładkę rezerwacji i rejestracji widać tylko te prelekcje w tych salach i ja nie wiem, czy może w tym czasie odbywa się coś ciekawego w innej sali na co chcę iść i wtedy sobie pomyślałem no dobra, zarejestruję się na to i na to a potem się okaże, że mam tam w tym samym czasie coś innego no i bez sensu będzie bo tylko zajmę komuś miejsce i wiadomo, te moje miejsce się zwolni jak ja tam nie przyjdę po prostu wpuszczę kogoś spoza rejestracji ale może ktoś chciałby się zarejestrować na ten punkt i mieć na 100% pewne, że wejdzie no to po co ja mam zajmować te miejsca niepotrzebnie, ja to olałem i dobrze, że to olałem bo nie było żadnego problemu, by dostać się do sal rejestrowanych bez wcześniejszej rejestracji, naprawdę żadnego te sale były prawie puste ludzie albo się porejestrowali i nie przyszli potem do tych sal albo tak jak je olali rejestrację w każdym razie ci, którzy się jednak zarejestrowali i przyszli musieli przyjść dużo wcześniej i jeszcze podać ten swój PIN sporo osób nie załapało, że ma swój PIN myślało, że wystarczy podać imię, nazwisko login, zrobił się nowy bałagan, ludzie bez rejestracji wchodzili bez problemu, a ci z rejestracją musieli kombinować tak czy siak już dosyć na ten temat rejestracja w moim odczuciu w naszym odczuciu była totalną klapą i przynajmniej ja mam nadzieję, że jednak organizatorzy odpuszczą sobie ten pomysł. Druga wada, tutaj podobnie jak w zaletach pojawia się program. I teraz niektórzy z Was zapytają, chwila, gościu, no to co mówisz, że program jest wielką zaletą, że jest bogaty, że każdy znajdzie coś dla siebie, a teraz mówisz, że to jest wada? Już wyjaśniam, może najpierw cytat z jednego z moich ankietowanych. Program długi jak cholera, ale bez efektu wow. I rzeczywiście coś w tym jest. Program jest bogaty, trzeba to przyznać, każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy tam prelekcje poświęcone filmom, serialom, książkom, komiksom, grom komputerowym, warsztaty, pokazy filmów, teatr na żywo, różne pokazy Tańce, imprezy integracyjne, specjalne punkty programu dla dzieci, no, masa rzeczy, ale nie ma właśnie takiego efektu wow. Nie ma czegoś, co by sprawiło, żebym spojrzał na to i pomyślał sobie, kurczę, muszę na to iść. Rzucam wszystko, olewam wszystko, przyjdę tam pół godziny wcześniej, żeby sobie zająć miejsca, muszę na to wejść. Nie było czegoś takiego. Po części też jest tak, że no to był dla mnie trzeci pyron. I w sumie to, który to był, chyba siódmy, ósmy konwent w moim życiu. I też parcie na prelekcje, na program jest u mnie coraz mniejsze. Przy pierwszym Pyrkonie to ja dosłownie cały dnie biegałem z sali jednej do sali drugiej. Jak się na coś nie dostawałem, szedłem na coś innego, miałem zawsze jakąś alternatywę, a chyba, że naprawdę już na nic nie dostałem interesującego, to biegłem na targi szybko coś kupić albo albo do sleep roomu, żeby chwilę odpocząć, zjeść coś, zjeść coś Etc. I ogólnie zaliczyłem jakąś astronomiczną liczbę punktów programu. Teraz już parcie na program było mniejsze, ale właśnie przy pierwszym jego przeglądaniu to tam mało co mnie zainteresowało. Naprawdę większość punktów była mi totalnie obojętna. I drugi problem tutaj, który warto zaznaczyć, program został ułożony nieco chaotycznie. Trudno było się w nim odnaleźć. Ogólnie program i cały festiwal nie były do końca przejrzyste mam tu na myśli wszystko od programu na stronie internetowej poprzez ten informator konwentowy a na przestrzeni festiwalowej kończąc przykładowo program na stronie internetowej teraz był taki bardziej interaktywny trzeba było się naklikać troszkę bardziej no i właśnie rok temu kliknąłem trzy razy miałem wielką listę chronologiczną wszystkich punktów programu wypisałem sobie z tego co mnie ciekawiło i zrobiłem sobie taki prywatny program. Teraz miałem do tego jakieś aplikacje, musiałem mieć swoje konto na stronie, mogłem tam sobie coś zaznaczać, oznaczać, przepisywać, etc. Było więc ich klikania. I właśnie przez to nie zrobiłem sobie prywatnego programu, bo było za dużo takiego pitolenia się. Informator konwentowy. Fajna sprawa, ale no to jest ponad 100 stron. Z samego programu jest 60 stron. Przejrzeć tego, no to potrzeba sporo czasu. Do tego z jednej strony twórcy pomyśleli i zamiast wklejać całe opisy prelekcji, no to jakoś starali się to skracać, ale czasami po takim jednym zdaniu opisu nie było wiadomo, o czym jest prelekcja. No to też jednak troszkę robi się chaos. I jeszcze ta przestrzeń festiwalowa. No ja wiem, że ona jest ogromna i że ciężko to wszystko jakoś zaprezentować przejrzyście, ale... No to jest, jakby nie patrzeć, jakiś tam minus. tak? Podobno gdzieś na terenie konwentu przykładowo znajdowały się wystawy obrazów, prac obraz graficznych, ilustracji, fotografii. O tym czytałem też właśnie w Informatorze i chciałem pójść tam w to miejsce, ale nie mam dlatego pojęcia, gdzie to się znajdowało, szczerze mówiąc. Podobno było tego bardzo dużo. Ja jakoś tam przeleciałem przez cały konwent, mniej więcej, przez cały ten teren wzdłuż i wszerz, mniej więcej, wiecie, dookoła, po ściankach, przez środek, lewo, prawo, wte i wewte, a nie widziałem całej masy rzeczy. Tych wiosek fantastycznych też praktycznie nie widziałem. Obok tych wiosek post przeszedłem i myślę, że ominęła mnie cała masa rzeczy i to w tym także rzeczy, które chętnie bym zobaczył, gdybym o nich wiedział, gdybym wiedział też, gdzie się znajdują. Dalej, co do tego informatora, no to o ile jeszcze przy prelekcjach krótkie opisy są w porządku, to już przy LARPach, no jednak przydałoby się troszkę więcej szczegółów, informacji na temat tego chociażby ile osób zostanie przyjętych na LARPA, jaki jest docelowy wiek uczestników, tak czy to jest od lat 18, czy może właśnie bardziej dla dzieci, młodzieży, czy są wymagane jakieś stroje, znajomość jakiegoś systemu. RPG, etc., właśnie RPG. Co z sesjami RPG? Odbywały się tam jakieś czy nie? No, niby się odbywały, niby była aplikacja dedykowana dla osób zainteresowanych sesjami. Widziałem kody QR na ścianach, żeby pobierać tę aplikację. No ale kurczę, macie ponad 100 stron programu i jeszcze pobierajcie aplikację. Bawcie się, sprawdzajcie, czy jest kompatybilna, szukajcie w niej informacji. Potem jeszcze trzeba się jakoś zapisać na tę sesję. No trochę się to robi skomplikowane i mnie już się na przykład też nie chciało właśnie pobierać tego, szukać, bawić się. Ale no to powiedzmy jeszcze, ok, o te rzeczy można było dopytać, chociażby w punkcie informacyjnym, czy coś takiego. Ale coś, co już było dla mnie sporym problemem, to brak wyraźnych, dobrze wy widocznych informacji o zmianach w programie. I to wszystko się pojawiło też w tych ankietkach, tak, ja to teraz komentuję po prostu z mojego punktu widzenia właśnie, zmiany w programie pojawiały się bo niektórzy goście prelegenci zawalili sprawy i też w ostatniej chwili coś odwoływali i nie było informacji na drzwiach przykładowo sali, w których coś się odbywało, co moim zdaniem no, no to jest stopa bo to, że ktoś przy punkcie info wywiesił tabliczkę, że zmiana, no to sorry ja nie będę przed każdym punktem programu leciał do punktu info i tam sprawdzał czy nie ma czasem jakiejś zmiany, tak, takie rzeczy powinny być widoczne no chociażby na drzwiach tych sal konkretnych, w których miał się odbyć dany punkt programu. I to tyle, jeżeli chodzi o odczepianie się programu. Teraz przejdźmy dalej. No niektórzy moi ankietowani zauważyli, że pomimo wszystko niektóre sale wciąż były za małe. I że niektórzy ludzie narzekali na niewpuszczanie do sal, na niewpuszczenie ich do sal bez miejsc siedzących, bo w tym roku, w ubiegłym roku ludzie pakowali się do poszczególnych sal siadali na sobie, kładli się gdzieś tam na ziemi wchodziło tyle osób ile się tylko mieściło w pomieszczeniu w tym roku już nie, wchodziło tyle osób ile było miejsc siedzących przynajmniej na większość punktów programu co za tym idzie ciężko było dostać się na niektóre punkty programu zwłaszcza jeżeli się chwilę spóźniło na nie. jeżeli się nie było to kilka minut wcześniej między innymi było tak z pokazami wideo różnego rodzaju nie wiem czy powinniśmy się tego czepiać szczerze mówiąc no, Ciężko przewidzieć właśnie obłożenie niektórych punktów programu. Mnie to dotknęło tak naprawdę tylko raz. Taka sytuacja, że nie wszedłem do sali. Późnym wieczorem w sobotę, ale to też myślę, że właśnie przez godzinę, bo wtedy odbywało się mniej punktów programu. Obłożenie sal było, na jakby nie patrzeć, większe. No ale chyba temu nie da się zaradzić tak do końca. Kolejna wada, której się czepiamy, ceny. Po pierwsze... Cena wyjściówek idzie w górę, w tym roku to już 60 zł za 3 dni, to niby nie jest no jakoś ogromnie dużo, no ale jednak jest tendencja wzrostowa. No ale tutaj nie będę tego komentował jakoś szerzej. To co za to warto skomentować, to ceny u wystawców. A właściwie to właśnie brak zniżek u wystawców. Tu cytat z ankiety. W tym roku widać, że się wycwanili i liczą na wysoką sprzedaż po cenach regularnych tak, ceny na stoiskach wydawców, wystawców były tragiczne, jeżeli pojawiały się zniżki na przykład z rzędu 10% i to jest jakaś kpina ja rozumiem tę strategię z jednej strony, że ludzie, którzy nie znają się na cenach konkretnych książek, produktów, zabawek będą kupowały to po, wszystko po takich cenach, po jakich to dostaną na stoiskach ale tak, z sobie pomyślałem teraz, gdy robiłem notatki do tego podcastu że kurczę, jeżeli ktoś nie zna się na cenach książek, komiksów, etc., to raczej ich nie kolekcjonuje. I jeżeli kupi coś na takim konwencie, to kupi sobie książkę, dwie, trzy, koniec. Czy zabawkę, dwie, trzy. Za to osoby zainteresowane tematem, nerdy, geeki, etc., wiedzą, że można nabyć niektóre rzeczy taniej i normalnie by nabyły, nie wiem, 3, 5, 10, 15, 20 książek mówię to z własnego punktu widzenia i po tym na przykład co zrobiłem rok temu, gdy znalazłem stoisko z tanimi książkami na Pyrkonie, wyszedłem po prostu z reklamówką książek stamtąd a gdy w tym roku zobaczyłem brak zniżek lub też zniżki 10%, 10% no to stwierdziłem, no to pierdziele, no przecież nie będę wpakował kasy do kieszeni ludziom, którzy mają mnie za idiotę, z całym szacunkiem ale no to jest jednak no, trochę hamskie ze strony wystawców i Właśnie ja patrzyłem na dwóch stoiskach na komiks Egmontu i tak sobie pomyślałem, że komiksy, które mnie interesują, byłyby warte kilkaset złotych. Tak sobie myślę, że nawet może koło tysiąca. No i kupując na takim pyrkonie, wydałbym tysiąc złotych. Kupując chociażby w jakimś dyskoncie książkowym, czy na czytam.pl, wydam 30-35, może jeszcze więcej procent mniej. Czyli zaoszczędzę 300-400 złotych. No to sorry, ale rocznica jest przeogromna. I dlatego no bo większość wystawców i jedynie w moim odczuciu Insignis wydawnictwo Insignis miało porządne zniżki i to właśnie u nich zakupiłem pięć różnych książek a u innych wystawców byłem no delikatnie mówiąc dość ostrożny przy zakupach punkt kolejny wożenie się niektórych sponsorów i gości Pyrkon nie byłby tym czym jest gdyby nie partnerzy i sponsorzy w tym roku między innymi chodzi tutaj o HBO i o stację sci-fi i z jednej strony ja rozumiem, że taka współpraca jest w jakiś sposób musem, tak, no bez tego się nie obejdzie przy tak dużej imprezie i też daje różnego rodzaju plusy, atrakcje stacje wystawiają swoje stoiska, przykładowo HBO Tron's tron, tron sci-fi, możliwość zrobienia sobie zdjęcia w 3D i tak dalej, i tak dalej, konkursy, etc. I to jest z jednej strony promocja dla sponsora, z drugiej strony atrakcja dla gości. To jest w porządku. Z drugiej strony, gdy w informatorze widzę na drugiej stronie informatora i na okładce kolorową reklamę sci-fi, tę samą, całą stronicową kolorową reklamę, no to już widzę, że ktoś mi bardzo nachalnie, na wciska właśnie jakiś produkt i to już mi się nie podoba. A gdy potem jeszcze widzę w programie prelekcję Roberta Ziembińskiego pod tytułem HBO Znaczy Jakość, opis prelekcji to Od dawna wiadomo, że seriale stacji HBO stoją na najwyższym poziomie. Dlaczego są najlepsze i co z tego wynika, dowiecie się z tego panelu. No gdy widzę taką prelekcję czy taki panel, no to mnie krew zalewa, no bo to już jest taka chamska reklama. To już jest tak bezczelne, że no chyba ktoś się powinien puknąć w czoło i zastanowić. Jak rozumiem taką kryptoreklamę, czyli zrobić na przykład panel o serialach i w jego ramach chwalić seriale HBO. Spoko, ale jeżeli ktoś nawet w tytule rzuca coś takiego i nagle zapomina o wszystkich innych dobrych serialach, jakby nagle nie wiem, Showtime, Stars i cała reszta przestała istnieć, no to sorry, no ale mnie się to nie podoba. I skoro jesteśmy już przy w zachowaniu się sponsorów, gości, ich obecności na miejscu, to warto też wspomnieć, czy znaczy warto, nie warto, wspomnijmy o Kogwinie jeszcze. Pojawił się Kogwin i tutaj jeden z moich ankietowanych zauważył, że nie podoba mu się, czy też jej się, zachowanie niektórych osób po przybyciu Korwina Mikke. Mowa o ochronie pyrkonu niepotrzebnych przepychankach. Sama obecność Kogwina była mi obojętna, choć uważam, że konwen fantastyczny to nie miejsce dla polityka. I teraz tak, ja się zgadzam z tym, że kondym fantastyczny to nie miejsce dla polityka. Wiecie, to nie jest wasze czy jest korwin. Ważne jest to, że polityk robi sobie kampanię wyborczą na Pyrkonie, co jest ogólnie w jakiś tam sposób słabe, wkurzające i też niekomfortowe dla organizatorów. Organizatorzy chcieli jak najszybciej pozbyć się nie do końca mile widzianego gościa. Chcieli uniknąć ewentualnych problemów, bujek, przepychanek, rzucania jedzeniem, krzyków, gwizdów itd., itd., i w związku z tym, na przykład, Korwin wszedł bez kolejki do tronu, z tron, by zrobić sobie zdjęcie. Ludzie to strasznie krytykowali, ale ja to zupełnie rozumiem, tak? No bo, jakby miał stać w kolejce długiej, no to naprawdę mogłoby dojść do jakichś nieprzyjemnych sytuacji. A ja tak to sobie usiadł, zrobił dwa zdjęcia, poszedł po problemie. Dla mnie problemem było to, że on biegał po terenie konwentu, biegał po halach targowych, wystawowych. Biegał dosłownie. I to biegał w otoczeniu ochroniarzy, w otoczeniu osób z patrolu Pyrkonu, no i w otoczeniu jeszcze osób w cosplayu Pozdabu. I wiecie, taki tłumek ludzi wybiegał za rogu. Nagle słyszeliście z drogi, przejście, z drogi, przejście. Ktoś na was wpadał, spychał was na bok i Korwin w tym otoczeniu biegł dalej. Korwin miał zaproszenie w dupie cały konwent. On chciał się tylko pokazać. No co on zobaczył, jak tak przebiegł jeszcze w tłumie ludzi? Niczego nie widział, po prostu przyjechał się pokazać. I ten jego bieg po terenie konwentu tworzył w moim odczuciu jakieś zagrożenie dla uczestników. Bo jeszcze to, że mnie ktoś tam odepnął na stronę, no to mniejsza z tym, ale gdyby na przykład stały jakieś małe dzieci, czy matka z dziećmi by stała na drodze, no to co, jakby tak na nią wlecieli, znaczy no może by się zatrzymali, tak by się zastanowili, ale jakby nie patrzeć no nie fajna sytuacja, albo jak ktoś by się potknął, poślizgnął, by złamał rękę czy coś. Niby do niczego nie doszło, tak, ale jednak myślę, że trzeba się na przyszłość zastanowić, jak uniknąć takiego ryzyka, bo no szkoda by było właśnie, gdyby doszło do takiego wypadku, no bo by się zrobił kwas, szum w mediach i nikt by nie mówił, że fajny konwent, tylko tak jak teraz większość stacji mówiła o tym, że Corwin był na takiej imprezie, zamiast o tym, że jest sama impreza, to teraz by mówili, że polityk był na imprezie, że doszło do wypadku, tak, no i by była antyreklama Czarny PR. W każdym razie pomimo wszystko myślę, że organizatorzy sprawdzili się całkiem nieźle, właśnie obeszło się bez większych kontrowersji tam jakieś za dwa jajka chyba poleciały no jakoś było, minęło, zapomnijmy o tym i tyle kolejny minus, klimatyzacja niestety w niektórych salach klima działała na fula i po jakimś czasie robiło się strasznie zimno do tego, nie wiem jak wy ale ja mam uczulenie na klimatyzację w tym sensie, że moje błony śluzowe w Gardle i w nosie stają się strasznie, strasznie suche i to jest bardzo nieprzyjemne uczucie. I dlatego taka mocna klima też mnie wkurza. Dlatego przychylam się do wpisania tego na listę minusów. I skoro jesteśmy już przy klimatyzacjach i tego typu kwestiach, to wonik wilgotnego materiału w sleep Roomie. <laughs> Sorry, ale w sleep Roomie tak waliło jakąś taką stęchlizną, jakimś mokrym materiałem, chyba ręcznikami, no bo nie wiem, z jakiego innego źródła mogę brać się ten zapach, ale to to było naprawdę nieprzyjemne. Wiecie jak, jeżeli kiedyś zmoczyliście, nie wiem, właśnie ręcznik czy jakieś inne ubrania i wsadziliście je chociażby do kosza na bieliznę, taki wilgotny, na kilka dni, to na pewno kojarzycie ten zapach. Takiego właśnie zatęchłego materiału. Na kilka dni to już po dniu, tak czuć, myślę ten smród roznosił się po sleep i ja drugiej nocy wręcz w końcu wstałem, wziąłem desodorant i wypsikałem go połowę na ścianę, żeby zabić ten zapach, no i pomogło na pięć minut, a potem znowu było to czuć. Wiem, no pierdoła, tak, ale <gryw> jak już mówimy o wszystkim, to i ja o tym wspomnę. I skoro jesteśmy już w sleep roomie, to te wszystkie rytuały, wiecie... Mm -hmm. Zaraz będzie ciemno! Zaraz będzie ciemno! Zamknij się zamknij się, zamknij, się. Zamknij, się, zamknij się, zamknij się Zaraz będzie ciemno Zamknij się, zamknij się. Zaraz będzie ciemno zamknij się. Zamknij, się. zamknij się Zaraz będzie ciemno, zamknij się Wygrałem, wygrałem Oklaski, tego typu rzeczy No te rytuały są takim miłym Znakiem rozpoznawalnym konwentu Ale jednak co za dużo to niezdrowo Naprawdę gdy ludzie Zarzucają się tym Co dwie, trzy minuty to to się robi nudne za jednak pięćdziesiątym, setnym razem, a jeszcze gdy ktoś o trzeciej w nocy, czy o czwartej w nocy, czy o drugiej w nocy, czy o piątej nad ranem, co chwilę próbuje w ten sposób poderwać tłumy i drze japę na całą salę to na pewno mam ochotę krzyknąć zamknij się, ale bynajmniej nie w ramach takiej żartobliwej odpowiedzi, ale naprawdę zamknij się walnąć kogoś w łeb i niech siedzi cicho, bo no kurde, ile można, jednak to się robi nudne i wkurzające po pewnym czasie. Zamknij się, zamknij się, zamknij Tak. I ostatnia z naszych wad, brak możliwości wejścia na teren i wyjścia z niego od strony dworca kolejowego. No rzeczywiście trzeba było robić takie spore koło, gdy się szło z lub też do dworca. No ale cóż, no daliśmy radę pod motek. I tak dotarliśmy do ostatniego pytania. Jak oceniasz horrorową część konwentu? To jak mówię, mam sześć ankiet. Dwie osoby uznały, że ta część związana z grozą była umiarkowanie dobra. Cztery pozostałe osoby są całkiem zadowolone z tej części. Dwie osoby zwróciły uwagę na słabsze punkty programu, rzekomo związane z horrorem. I rzeczywiście ja też kilka razy się zawiodłem. Na przykład, gdy usłyszałem na jednej prelekcji, że Przykładem sielskiego horroru są Emityville i liśnienie. No to się troszkę podłamałem. Sielanka w Emytywil. Spoko. <grymne> ale ja ogólnie należę jednak do tych osób zadowolonych. Tak naprawdę punktów programu związanych z grozą nie było bardzo dużo, ale było sporo. My sami, tak jak mówię, przygotowaliśmy 7 godzin programu. Prelekcja o Kingu, prelekcja Jarego o Weird Fiction w Detektywie, Dwa panele karpę noctem o horrorze jako gatunku. Jeszcze Bedwolf przygotował trzy godziny, dwie godziny typowo o horrorze, o grzechach filmowego horroru i godzinkę o lękach dzieciństwa, o elementach grozy w bajkach dla dzieci i tak dalej. Zbliża się święto czynienia, Korzystając z przerwy w zajęciach szkolnych, Kirsten i Johnny wraz z trójką znajomych wyjeżdżają, by spędzić świąteczny okres z rodziną. Awaria samochodu zmusza ich do przenocowania w namiocie w lesie. Tymczasem za sprawą indiańskiej klątwy w okolicy pojawia się morderczy indyk, <grystanie> który rozpoczyna polowanie. Teraz to dopiero producenci pomysli. Żądny zemsty ptak o zabójczym poczuciu humoru zabija okolicznych mieszkańców. Zaś młodzi ludzie starają się znaleźć sposób, by go pokonać. Siedem godzin w sumie, tak jak mówię. Do tego jeszcze był Kań, Krycz, Głębowski, Kulpa, był Darek, Kocurek, no troszkę nas tam było. osób związanych z godzą. Co do naszych punktów programu, to ja jestem w miarę zadowolony. Ogólnie najwięcej ochów i rachów wędruje pod adresem Jarego. Wszyscy chwalą jego prelekcję, cholera, a mnie na niej nie było. I to chwalą ją pod niebios. Widziałem nawet w tych ankietach, że prelekcja Jarego była genialna, rewelacyjna, na szóstkę i tak dalej, a ja jej nie widziałem. Nie widziałem jej, bo nie obejrzyłem detektywa do końca. Utknąłem w połowie... A Jerry powiedział, że będą spoilery, Jeżeli przyjdę, to mi popsuje zabawę, więc odpuściłem sobie. Teraz jednak trochę żałuję. Jerry miał zrobić podcast, nie wyszło. W sensie nagrać wszystko na żywo, nie wyszło. Obiecał, że będzie notka. Chociaż tyle, jak będzie notka, też wrzucę na fanpage pewnie. Necropolitana. Na razie musimy cierpliwie czekać. Co do właśnie tych punktów, w których ja brałem udział. No jestem zadowolony. <grym> Ale... Znaczy, no projekt rockingu poszła dość sprawnie, panele też, ale jestem chorym psychicznie perfekcjonistą i mam wrażenie, że sporo rzeczy można by jednak poprawić. Niby ludzie nas chwalą, ale ja doszukuję się w tym na siłę jakiejś koleżeńskiej, fandomowej uprzejmości i mam wrażenie, że jednak, no, no nie dałem z siebie wszystkiego. I taka zabawna sprawa. Mando powiedział w kontekście naszej prelekcji o Kingu, że w życiu nie był tak przygotowany do prelekcji. I to powtórzył kilka razy. W życiu nie byłem tak przygotowany do prelekcji. Ja miałem na odgód. Ja miałem ochotę powiedzieć, w życiu nie byłem tak nieprzygotowany do prelekcji, do wystąpienia publicznego. Bo ja naprawdę od kilku lat, jeżeli mam jakieś wystąpienie publiczne, to no staram się to dopracować jak najlepiej, pod każdym kątem i Przede wszystkim staram się powiedzieć sobie tekst mojego wystąpienia kilka razy przed już tym ostatecznym wystąpieniem finalnym, przed publicznością. Nie piszę sobie tego nigdy jako tekst cały, bo to wtedy wychodzi sztucznie, ale no gadam do siebie, do ściany, do okna, do drzewa, nie wiem, do czegokolwiek, by załapać, w których momentach się zacinam, z czym mam problem, gdzie trzeba by coś może dopracować, doczytać, poprawić albo co wyrzucić ile też mi to czasu zajmie, a tutaj niby mieliśmy plan przygotowany już ja wiem, z miesiąc wcześniej, tak wstępnie tydzień wcześniej go dopracowaliśmy zrobiliśmy próbę generalną do tego też mieliśmy prezentację, spotkaliśmy się przed samą prelekcją, by jeszcze omówić kilka szczegółów, ale właśnie większość była dogadana tak na zasadzie dobra, to tu powiesz coś ty, tu powiem coś ja a to co już powiemy to był taki właśnie spontan w dużej mierze i myślę, że wyszło nieźle zwłaszcza taki spontan ale właśnie przez to, że nie czułem się idealnie przygotowany, to czułem się źle. No ale poszło, ludzie nie byli, nie narzekali jakoś szczególnie. Myślę, że było spoko, tylko spieprzyliśmy jedną kwestię. I tak, zaproszeniem, spieprzyliśmy mocne słowo, bo naprawdę źle podeszliśmy do kwestii autopromocji. Tak naprawdę jedynie na samym końcu, na pierwszym slajdzie wrzuciliśmy duże logo Radia Stephen Kinga, na samym końcu zwyczajną czcionką, tylko nasze adresy i to na 30 sekund je wyświetliliśmy tylko i potem zniknęły. No i trochę lipa, bo myślę, że kilka osób by mogło trafić na nawiedzony podcast na Jerry's Tales, na Radio SK czy na StephenKing.pl Trzeba to za rok dopracować panowie i to porządnie. Dziękujemy. <głos> A co do paneli? Ogólnie tutaj też ludzie mówili, że było ciekawie, interesująco, że wyszło tak naprawdę naturalnie, super. Okej. Okay. Skoro tak mówicie? Mnie też się mówiło całkiem, rozmawiało całkiem nieźle. Tutaj się nie dało przygotować, tak? Bo to był panel dyskusyjny. Jeszcze z bardzo szerokimi, otwartymi tematami. Więc trzeba było podejść do tego na spontanie. Myślę, że wyszło nieźle. Ja też pierwszy raz byłem udział w czymś takim, w takim dużym panelu. Nie jakimś malutkim, bo konferencji, po jakimś wystąpieniu, a takim dużym, godzinnym, jeszcze dwóch po sobie, tak naprawdę dwie godziny takiej dyskusji. Starałem się na no spontanicznie jakoś tam reagować, kombinować, tak ciągnąć jeden temat, wprowadzać jakoś do dyskusji inny, jakoś zwracać się do publiczności poprzez takie konkretne pytania na wy, my. Myślę, że nie wyszło źle. Jedna była krytyczna uwaga, że w tym pierwszym panelu troszkę brakowało tematu przewodniego, myśli przewodniej, i że przypominał pogawędkę przy piwku. No i to jest właśnie z jednej strony zaleta, że panel nie był sztuczny, tak? Przypominał taką luźną rozmowę. Wada, że właśnie nie było tej myśli przewodniej. I rzeczywiście te tematy nasze były strasznie szerokie. To było o tyle fajne, że można było poruszać bardzo różne wątki. Nie było żadnego parcia na, na jakieś bardzo wąskie zagadnienie, ale no właśnie troszkę nam się ta dyskusja, myślę, rozmyła i no cóż, to jest nowe doświadczenie. Myślę, że za rok, jeżeli coś zgłosimy, to będzie to lepiej dopracowane, temat będzie właśnie, myślę, troszkę węższy, ale też nie bardzo wąski, aby nie powodować w eksemu. Tak czy siak zresztą myślę, że najlepiej będzie, jeżeli sami sobie wyrobicie. Opinie na temat tych punktów naszych programu bo można je pobrać, no są dostępne w sieci, tak? Tak jak mówiłem, Jerry wrzuci swój punkt w formie notki za jakiś czas. Nasza prelekcja Okingo jest dostępna na blogu Radia SK. Pewnie to nie jest nagranie na żywo, a nasza próba generalna, ale mniej więcej można poznać treść naszej prelekcji. A nasze panele z Krakiem Noctem są dostępne w jakimś Podkaśtach. Czy jeden już jest, drugi pojawi się na dniach? Dziękuję bardzo. I jeszcze byłem, tak o Ciebie mogę powiedzieć, na właśnie prelekcjach Bedwulfa. Ta o lękach dzieciństwa, o bajkach i tak dalej. Ludziom się podobała, ja już ją kiedyś słyszałem, więc teraz szczerze mówiąc, troszkę też wertowałem program w tym czasie, nie skupiam się na jakoś szczególnie. Co to, to o grzechach, kiepskiego chorego wyszła genialnie, ludzie się śmiali, no była bardzo fajna atmosfera na sali, a to było też w środku nocy, ludzie byli mega aktywni, pośmialiśmy się, wyszło naprawdę super. I to tyle. Być może do zobaczenia wkrótce. I jeszcze byłem m.in. na takiej prelekcji o bizarro Kaina i Kircza. I chociaż też oni robili coś podobnego na kapitularzu albo i na temu nie chyba na kapitularzu, to wtedy to było tak nie do końca dopracowane, mam wrażenie, a teraz robili prezentację, było trochę okładek, przykładów, anegdotek. No Wyszło naprawdę moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie. I teraz, kurczę, uf, wypadałoby kończyć. Kurczę, aż głos sobie zdarłem przez to nagrywanie i wcześniejsze gadanie do siebie. Nie wiem, czy to słychać, ale na pewno nam już gardło. Więc przechodzimy do no uwag końcowych już tak naprawdę. Też w ankiecie wrzuciłem punkt na uwagi końcowe. Część osób coś napisała część nie. Ogólnie wydźwięk jest pozytywny. Tak jesteśmy zadowoleni wychodzi do ludzi, do coraz szerszej rzeszy ludzi, ma bogaty program, organizatorzy są przygotowani na ogromną liczbę uczestników i atrakcji i impreza się rozwija. Tak? Ten program mógłby być trochę bardziej konkretny, może ciekawszy, bardziej przejrzysty. Mogłoby być więcej mięska, może nie być takiego lizosostwa się jak ten panel o HBO, ale tak naprawdę no, nie jest źle, nie ma żadnych ewidentnych wpadek jak na tak wielką imprezę to jest wręcz bardzo dobrze no i my wszyscy jesteśmy na tak jeżeli byliście na Perkonie, to możecie podzielić się z nami tutaj w komentarzach waszą opinią na temat tej imprezy jeżeli byliście na innych konwentach to też możecie dać nam znać co o nich sądzicie czy je polecacie czy nie ja szczerze mówiąc byłem tylko na warszawskim Polkonie na Kapitularzach i na Perkonach innych konwentów jeszcze nie zwiedziłem, więc możecie dać mi znać, dać nam znać, co są dzieci o innych konwentach, czy są lepsze, gorsze i też przede wszystkim na ile są na nich obecne punkty związane z grozą, bo no nie będę ukrywał, to mnie najbardziej interesuje. Tutaj na perkonie też byłem na innych punktach związanych z fantastyką, z debiutami, z pisaniem opowiadań, tłumaczeniem tekstów, komiksami Marvela czy DC, i tak dalej, i tak dalej, ale no jednak groza jest istotna w moim życiu, więc dajcie znać właśnie, jak to z tymi innymi konwentami, jeżeli zaś nie jeździcie po konwentach, to może was zachęciliśmy w ten sposób, mam taką nadzieję do tego, by choć raz wybrać się na taki pyrkon, czy jakąś inną podobną imprezę no i myślę, że powoli mogę się kończyć powoli mogę się kończyć, tak ja już się chyba skończyłem na dzisiaj, a to jeszcze trzeba zmontować. Myślę, że powoli mogę kończyć. Dziękuję Wam bardzo, że byliście tutaj z nami. Życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiązanym podcaście. Bardzo dziękuję, bardzo miło było. Ja dziękuję, ja dziękuję. wszystkiego dobrego. Już za tydzień, kolejny kolejnym podcast. podkaście. Hmm. To był 27. siódmy nawiedzony podcast. W roku mamy 52 tygodnie, 26 to połowa tego. Zaczęliśmy drugie półrocze nagrywanie. A to oznacza, że czas na meta Podcast. Już za tydzień. Do usłyszenia.